Moi kochani w Grozie Umiłowani, mówi do Was krwawa kałuża, jednak nie w ramach audycji, tylko w tak zwanym międzyczasie. A w tak zwanym międzyczasie nastanie fragment audiobooka mojej powieści: powieści pod tytułem Imar, czyli słuchowisko, nastąpi. Czyta Jan Niemaszek. Zapraszam.